No to w takim razie zapraszamy Was serdecznie na nasz następny odcinek. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Sobol, a to jest 19 odcinek podcastu Koło Roweru. A ja nazywam się Jacek Lisiecki i opowiem Wam o wszystkich naszych fanaberiach rowerowych, jakich mogę. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak wybrać idealnego towarzysza podróży. Pytam w nim Jacka Lisieckiego, który przed chwilą mówił o swoich wszystkich fanaberiach. Yy... O tym, jakie ma porady dla osób, które nie lubią podróżować samemu. O chłopie. Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu ciekawostki, porady, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu, jakim jest rower. A więc ubierz słuchawki, wychodź na spacer lub rower, bo zaczynamy. Jeżeli słuchałeś poprzedniego odcinka podcastu, to musisz koniecznie, jeżeli nie słuchałeś, poprzedniego odcinka podcastu, to musisz go koniecznie nadrobić. Był to odcinek 18. A jeżeli jeszcze nie masz mały Jacka, to posłuchaj także trzeciego odcinka, który znajdziesz pod adresem narower.com kośnik 003. Jacku, więc w poprzednim odcinku gadałeś o musze. Mucha, no? Tak, mucha. Więc kim jest mistyczny mucha? Mucha jest mistyczną... Mój steżan Bucho, to jest gość, którym, e, który na początku pod, podłączył do naszych wypraw e, sacharyjskich. Tam się bardzo polubiliśmy, i później po prostu z ekspresu pojechaliśmy na Kubę. Tak jakby ten temat jest bezdyskusyjny. Są rzeczy, które się zdarzają, tak? Czyli. Japończycy atakują Pearl Harbor, później jest 6 lat przerwy i Japończycy dostają bombę atomową, nie? No To, to dokładnie tak wyglądało, czyli niezbyt było dużo dyskusji w międzyczasie. Po prostu, po prostu się stało i to było bardzo fajne, bardzo fantastyczne. W międzyczasie widzieliśmy się przez chwilę gdzieś na jakiejś imprezie we Wrocławiu, co wyglądało jak taki, wiesz... Phantom Mines. Przez sekundę. I później yy, to naprawdę zadziałało. To, to był fantastyczny wyjazd. Więc właśnie. Powiedz mi tak. Po pierwsze, ile kilometrów przejechałeś w życiu na rowerze? Jesteś to w stanie jakoś oszacować w ogóle? Mój Garmin etrex 30 pokazuje mi 62 tysiące kilometrów w ciągu pięciu lat. Więc to nie jest jakiś tam Czyli super roku. Mniej więcej do stówki pewnie dobiłeś, nie? No tak, no tylko że to jest, wiesz, tam liczone na wyprawa. Tak, tak. Ale to. A ile czy mnie, czy, Powiedz mi, czy musimy to liczyć na kilometry? Znaczy, czy to jest w ogóle do czegoś potrzebne? Dobre pytanie? Prawdopodobnie nie. Ale chciałem jakoś ugryźć ten temat, ponieważ bardzo dobrze wiem, że nie lubisz jeździć sam rowerem. W sensie, o ile jedziesz na rynek na piwo, to jest ok. Natomiast ogólnie nie lubisz jeździć sam. Więc powiedz mi w takim razie, jakbyś miał mniej więcej procentowo oszacować, ile czasu, ile, ile kilometrów z tych wszystkich podróży przejechałeś z ludźmi. Z 95%? Aj, to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ moją bardzo du ważną wyprawę e, i początek mojej mi miłości zacharyjskiej e, zrobiłem sam, więc... Czyli 15 lat temu. Ale to jest, wiesz co, to jest dalej przede wszystko zaczynamy przeliczać. A ja nie wiem, czy tak można to robić. Pomyśl sobie, jeżeli spędziłem 3, czy 4, czy 5 nieprawdopodobnie wspaniałych miesięcy na Saharze sam, a później spędziłem 8 lat wspaniałych z kimś jak to chcesz porównać? nie da się tego zrobić to Te są rzeczy, których się nie da nie da zlepić. to może inaczej ugryzę temat yy, dlaczego wolisz jeździć z ludźmi? ja chcę pokazywać ludziom moją Saharę, a teraz Kubę Czyli, że tak powiem, kierują tobą jakby zupełnie inne rzeczy, tak? Bardzo fajnie jest spędzać wieczory z kimś, tak? Czyli rozkładasz w dżungli namiot, yy, czy na pustyni, na kamieniach. Natomiast jedną z ważniejszych rzeczy, która, która temu wszystkiemu, do którego wszystko jakby zmierzę, to jest... Chciałbym, chcę pokazywać to wygwieżdżone niebo, które widziałeś, widziałeś, prawda? Widziałem. W sensie na zdjęciach, ale być może kiedyś uda no mi się tak, no w końcu Może mi się zobaczyć. kiedyś uda namówić Ciebie, żebyś pojechał. I na przykład wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy jedzie ze mną tam, w ogóle tego nie rozumie i na to nie zasługuje. Ale na przykład jak Ty byś ze mną pojechał, to byś to zrozumiał. I mieliśmy teraz taką historię, że pojechaliśmy z małą grupą, z Grześkiem Adrianem i było naprawdę dobrze. Byliśmy mikrogrupą i jakby od, odebranie tego, co się tam działo, było niesamowite. Czyli chodzi o to, że byliście zgrani po prostu, tak? Nie, chodzi o to, że byliśmy otwarci na pustynię, na na to, Nieprawdopodobnie wygwieżdżone niebo O którym wszyscy się ze mnie śmieją nie? Mówią, jak to tak kuwa, co, co, co, Jak może być Bardziej wygwieżdżone niebo Czy mniej wygwieżdżone niebo Przecież Nikt sobie z tego nie zdaje sprawy Z tego, że może być Naprawdę przepięknie Absolutnie Czyste, klarowne Wygwieżdżone niebo Ludzie tego nie rozumieją I jadą ze mną chłopaki z Sony Polska Grzesiek, który mówi... Jakie wygwieżdżone niebo? Po czym my zawozimy, jedziemy do Uedziz i mówię, panowie, to jest dopiero początek i goście siadają na piasku i mówią... Wow. I wszyscy tak robią, za każdym razem. To jest moja zachra, to jest moja misja. I te wszystkie żarty, nie? Że ja sobie jaja robię, że te spadające gwiazdy i to, że można czytać książkę nagle się okazuje, że to nie są żarty. I to jest całkiem fajne. Musisz ze mną tam pojechać. <śmiech> Musimy wziąć te mikrofony tam i pogadać o tym, bo to może być niesamowicie ciekawe, żebyśmy opisali to, co widzimy, a nie pokazali. Bo wszystko jest fałszywe, tak jakby. Ale bierzemy ze sobą taką samą butelkę wiskacza. No tak, no oczywiście. Dlatego no. Okay. myślę, że co my tam robimy. Jak myślisz? Co jest potrzebne, żeby właśnie w stu procentach czuć to miejsce, w którym się jest, żeby jakby wszystkimi zmysłami odkrywać podróż? Jeżeli ludzie tego nie robią, to, to czego im brakuje? Ja do tego zmierzałem przez bardzo, bardzo długi okres czasu i jak zacząłem moją przygodę podróżnicą z, z Saharą, tak dalej nie jestem w stanie się od tego odczepić, tak? Czyli bezdyskusyjnie musisz być w 100% pewny tego, co robisz. To nie może być tak, jak wygupialiśmy się wcześniej. Stary, najważniejszą sprawą jest, każdy powinien sobie zdać sprawę z tego, gdzie jest jego miejsce. Ja na przykład mega sobie zdaję sprawę z tego, gdzie jest moje miejsce. I wiem, że to jest Sahara. To jest jedyne miejsce, w którym się czuję absolutnie świetnie. I rowerowo, na wszystkich możliwych płaszczyznach jakichś też, tylko tam. Jak takie niekończące się Boże Narodzenie. Nie wiem, jak cię to nazwać. No dobrze, ale wiesz o tym, że trzeba jakby spełniać pewne kryteria, żeby, żeby zacząć rozumieć to, co się dzieje dookoła ciebie i że, żeby zacząć to doceniać trzeba mieć stary, otwarte serce i otwarty łeb, tak? Nie wolno się bać, chyba to jest najważniejsze. Przestań się bać, przestań się bać, tak? Mnóstwo ludzi chce jeździć i się boi, boi się kubańczyków, marokańczyków, piasku, burz piaskowych, terrorystów, Czyli co, chodzi o taki ogólny strach przed tym, co w media, przepraszam, przed tym, co media próbują nam wmówić, że jest jakby złe, straszne i w ogóle nie warto tam jeździć? Tak, myślę, że to tak wygląda, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że ogólnie nie mamy się czym przejmować. Stary, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić coś, to niech po prostu to zrobi. Przecież jeżeli masz ochotę jechać do Peru, to możesz to zrobić jutro. Nic to znaczy... cię nie trzyma. Ostatnia podróż, o której jeszcze nigdy nikomu nie mówiłem i mam zamiar nagrać odcinek podcastu, który będzie dostępny tylko i wyłącznie dla subskrybentów newslettera. Musicie mi też wybaczyć, wypiłem dzisiaj bardzo dużo i trochę mi się język nocze. Yy... Ja postawiłem po prostu na to, w ogóle moja sytuacja była taka, że rzuciłem pracę i nie wiedziałem, co chcę w życiu robić. To znaczy, wiedziałem, chcę prowadzić bloga i chcę być sam sobie szefem. I jakby to był dla mnie priorytet. Natomiast wiedziałem, że nie jest to dla mnie osiągalne w tym momencie. Więc po sześciu dniach, po tym jak się przeprowadziłem do zupełnie innego miasta, zostawiłem rodzinę i przeprowadziłem się do dziewczyny, postanowiłem... Pojechać w podróż i przekonała, przekonała mnie do tego dziewczyna, ponieważ powiedziała mi, że nie mam totalnie nic do stracenia. Nic mnie nie trzyma, nie mam żadnych zobowiązań, mam jakby nie za dużą ilość gotówki, ale wystarczającą na to, żeby z dwa, trzy, cztery tygodnie pojeździć i pozwiedzać. I porozmawiać z ludźmi i zrozumieć o, to, o co w tym wszystkim chodzi. I to był mój cel wiedziałem, że nie chcę spać w krzakach, dlatego w pierwszej kolejności pytałem ludzi o miejsce do spania. Nawiązywałem z nimi kontakty. Nieraz rozmawiałem całą noc. Właśnie, właśnie po to, żeby nawiązać z nimi kontakt i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. To jest sobie sprawę z tego, stary, że nigdy w życiu w ten sposób nie rozmawiałem. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem jak zrobiłem sobie dzisiaj berberyjski tatuaż na mojej ręce i Asia, która była ze mną ile, rok temu, to rok temu byliśmy. Rok temu. To wszystko było kompletnie naturalnie. Ja z tymi chłopami spędziłem mnóstwo przeciekawych chwil. No, nawet teraz, jak byliśmy na, na Saharze. I jakby cała ta faza rowerowa i to jest to odłożenie na bok. Najważniejsze to jest to, że pomyśl sobie, że ja na własnej skórze mam berberyjski tatuaż. A na drugiej ręce masz Czegoware. Mam Czegoware tutaj i mam Sahara na nodę. I zaczynam się jakby jednoczyć, stary, z tą planetą pieprzoną i z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Jednak tak czy siak ten zasrany ból, który dzisiaj przeżyłem, haratałem sobie... Tatuaż jest czerwony. No, znak berberów fuch, bolał bardzo, tak jak sama Sahara. Jakby nic nie jest bez powodu. Nie. Nieprawdopodobne. Stary to Sahara bolała mnie jest. na początku okropnie. Jak pomyślałem sobie, dobra, no to już mam tą saharę za pazuchą i dzisiaj ojej, bolało bardzo. Mam moją saharę. Ja mam w takim razie pytanie do ciebie, bo ja wtedy w sensie nie wiem, czy jest jakby takie stwierdzenie, że można nie być gotowym na podróż, ale jeżeli jest, to ja ewidentnie nie byłem gotowy, żeby w ogóle gdziekolwiek wyjeżdżać. W sensie, dookoła działo się tyle złych rzeczy... A co to znaczy złych rzeczy? Ujmijmy to jako złe rzeczy, ogólnie. Ale jakby są rzeczy, które cię po prostu dołują totalnie i potem ciężko jest ci się pozbierać i wrócić do tego poziomu, który naz nazwijmy yy, dla uproszczenia standardowym. I jeżeli ty, ty przeżyjesz coś takiego i potem jeszcze wyjeżdżasz w podróż, gdzie jesteś jakby ze względu na finanse zmuszony do tego, żeby prosić innych, a twój umysł nie jest przystosowany do tego, żeby prosić kogokolwiek o cokolwiek, to w tym momencie jeszcze jesteś sam. Pomimo tego, że teoretycznie nie jesteś sam, tylko po prostu te osoby, na których ci zależy, są daleko, to zaczynasz przeżywać jakby totalne katusze. I jakby... Ej, sorry, ale nie wiem do, do końca, dokąd ten monolog zmierza. Ale nie wiem, czy, czy rozumiesz cokolwiek z tego, co powiedziałem? Znaczy ja się bardzo dobrze rozumiem. To jest najwspanialsze, że w momencie, kiedy Wszyscy ci mówią, jeźdź na Zachary, prześpij się, obudź się, obudź, obudź swoje łeb. W pewnym momencie mówisz, nie, nie, nie, to jest kompletnie bez sensu. Przecież w jakim stopniu Zachara może mnie obudzić do czegoś, miejsca, które jest totalnie martwe? Jak możecie obudzić martwe miejsce? I okazuje się, że się rano i mówisz, o. Każdy promień słońca, który przychodzi ze wydmy, ze skały, za hamady, za kaktusa, daje ci po prostu niesamowitą radość. I mówię ludziom, którym zabieram z sobą na Saharę, zobaczycie to, uwierzycie w to. A później się okazuje, że ludzie za tym tęsknią. Prawda, Asia? Że te głupie sacharyjskie noce, w których nic innego nie mamy tylko gwiazdy. Pieprzone akatie i skorpiony. I patrzysz się w niebo i mówisz: Wow! Tak to wygląda. Nie? No, możesz się też obudzić i zobaczyć. Może rukoli. <laughs> no, pod warunkiem, że było widgotno. Ale... Moment, moment, moment. Rukoli? No, tak, tak. tak no. Obraca nas to kiedyś, to może. Tej rukoli. Tej rukoli, którą y, Włosi używają do pizzy, tak? tak, Wyś... tak. 15 zł za takie budowę szkole. Ej, nie kosztuje, nie kosztuje 15 zł, bo ja się akuratnie specjalizuję ostatnio w robieniu pizzy i ta rukola kosztuje 3,50 za 75 gram, okej? Okay? Żeby nie było. No tak, ale my mieliśmy ich jakieś 8 ton. Dobry sobie Rydzo, wszędzie, widzimy z jednej strony. Przepiękne i Rukola. Wszędzie. Wspaniała sprawa. To, to w takim razie ja się dopytam, Mamy to na filmie, nie? Jak rośnie Rukola? Znowu, na filmie? Mamy to na filmie. No. Film wklejamy pod adresem narower.com ukośnik 019. Jeżeli ktoś chce zobaczyć może Rukoli, to może je zobaczyć pod tym adresem. Tak. Kompletnie najważniejszą sprawą jest to, że. Jadąc na pustynię, jadąc na Cecharę, zobaczysz rzeczy, których się nie spodziewasz. Nie masz, nie masz możliwości wyobrażenia sobie tego. Ja pamiętam, jak mi zmiotłeś mózg, jak powiedziałeś, że były takie momenty, gdzie po pierwsze po pustyni jechało się jak po asfalcie, bo y, piasek był tak drobny, że jak spadł deszcz, tak, tak, to jechało wilgotny, się... No. Właśnie, to jest raz, a dwa po tym, że przedzieraliście się przez haszcze na środku pustyni, na środku pieprzonej pustyni. I, I w porównaniu dla, wiesz, dla człowieka, który jakby wychował się na filmach dokumentalnych, w których lektorem była Krystyna Czubówna, to jest kosmos. No tak, ale musisz zrozumieć, że Sahara to jest najwspanialsze miejsce na świecie. I... Nie, da, nie dam rady ci tego więcej wciskać w łeb, dopóki cię tam nie zabiorę. to jest koniec. Już nie wyciskaj ze mnie tego, po prostu więcej, bo to jest bez sensu. Widzimy się zabieram na w się tam, roku i Zabieram cię tam i pokażę ci coś przewspaniałego. Pokażę ci niesamowicie wygwieżdżone niebo przy zerowie ich widgotności, kiedy Będziesz mógł sobie po prostu wyznaczyć swoje własne gwiazdozbiory. Rzeczy, których nigdy w życiu nie widziałeś. I będziemy mogli pojechać na rowerze, gdzie Cię będzie podobać. Wyobraź sobie miejsce, gdzie możesz jechać, gdzie Cię podoba? Nie. mamy żadnej... Nikt nas nie ogranicza. Nawet algierskie wojsko. Jak wpieprzymy się na elgierską stronę, to i tak Marokańczycy będą przyjadą i powiedzą chłopę. Z powrotem. Wyobrażę sobie to? Wyobraż sobie tak bezpieczne miejsce, gdzie możemy wypierdzić się pod piaskami pustyni i gapić się w to rozgwieżdżone niebo i nic nam nie grozi? Z tych gwiazd wróćmy na ziemię no. i... I porozmawiajmy o tym, dlaczego warto podróżować w grupie. Bo w grupie jest bezpiecznie, bo grupa jest e, gwarancją bezpieczeństwa. To jest, no to chyba nic nie mogę więcej powiedzieć. Grupa to my, grupa to rodzina, grupa to... Ja uwielbiam jeździć z ludźmi. Czyli przystajesz do tej teorii, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Absolutnie tak. Nawet jeżeli czasami jest źle, jest awantura i to zdecydowanie wybieram pięć awantur niż jedna mała cisza nocna. No ale na tym chyba polegają związki, że właśnie wybiera się awantury ponad to, żeby siedzieć samemu się w ogóle do nikogo nie odzywać, nie? Oczywiście no, no najważniejszą rzeczą w podróżowaniu razem jest to, że jak jedziesz razem gdzieś to czujesz się bezpiecznie, tak? A o to chodzi. Jakkolwiek nie wiem, gdybym nawet chciał się z tobą sprzeczać, to nie dam rady. W takim razie powiedz mi, bo organizujesz ogólnie wyjazdy grupowe. Jakie warunki psychiczne albo fizyczne stawiasz swoim przyszłym yy, współtowarzyszom? A Nic nie stawiam. To nie, to, to, bardzo bym chcę, żeby ludzie, którzy po prostu czuli to, co ja czuję na wyprawach, a to nie jest proste, bo oni czasami tego nie czują. Czyli ważniejsze od kilometrów jest to, żeby mieć otwarty umysł na doświadczanie tego, co się dzieje dookoła, tak? Zdecydowanie tak, no. Przede wszystkim, żeby mieć otwarte łby na przygodę, a to jest jakby kompletnie abstrakcyjne pojęcie, ale to jakby nie jest yy, problemem, bo dzięki tym wariatom my się poznaliśmy i gadamy o rzeczach, które natchną na pewno Mnóstwo ludzi, którzy nigdy w życiu nie przyjadą do mnie do domu i nie piwa ze mną do swoich własnych podróży. To w, tym, nie? w tym miejscu pozdrawiam człowieka, który pisał mi w komentarzu, że chciałbym poznać Jacka Lisieckiego osobiście. Ale to jest możliwe. Może to zrobić w każdym momencie, prawda? Wierzę o tym samym. Absolutnie. To ja w takim razie wszystkim zdradzę, jak się poznaliśmy. Napisał do mnie na Twitterze jeden z czytelników, zaraz po tym, gdy zacząłem nagrywać podcast i powiedział, że chciałby go posłuchać z Jackiem Lisieckim. Ja wtedy byłem, wtedy tak szybko zaczęło mi bić serce, że nie jesteście sobie w stanie wy tego wyobrazić. Potem zadzwoniłem do Jacka, odebrał prawdopodobnie za jakimś siódmym razem, bo wszyscy do niego dzwonią, więc jest możliwe, żeby się do niego dodzwonić, to po pierwsze, a po drugie, jest możliwe, żeby z nim pogadać i się z nim umówić i jeszcze, żeby się z nim zaprzyjaźnić i wysłuchać jego, jego fantastycznych historii. A tym bardziej, żeby się wybrać z nim i spędzić z nim dwa tygodnie na Kubie, czy na Saharze, czy gdziekolwiek indziej. No tak, tak, ale to nie, nie rozmawiamy o tym, prawda? Yy, więc zmienię temat. Wiem, whisky się skończyło. No nie mamy whisky. Tak. Yy... Czego nie można przeżyć podróżując samotnie, a co można przeżyć podróżując z grupą? Jakie są takie uroki podróżowania w grupie? Bo tych ty grup na tą Saharę i na tą Kubę wyprowadziłeś naprawdę no, co najmniej 100 osób. To jest tak lekką ręką. No na no Saharę, tak. Bo moje skojarzenia z jazdą grupową są takie, że no nie wiem, ja na przykład mam taki ale to chyba Kurde, z każdą osobą tak jest, że ma jakiś tam swój styl, prawda? Ja na przykład lubię wsiąść na rower i przejechać ileś tam kilometrów takim ciągiem, a tam musieliśmy się zatrzymywać, ale z drugiej strony e, ja paliłem oknisko, potem e, siedzieliśmy, robiliśmy, e, że tak powiem, wiesz... Tam smażyliśmy rzeczy na ognisku, potem pieliśmy wódkę, śpiewaliśmy i, i jakieś takie kosmiczne rzeczy się działy. Potem wyjeżdżałem na, na górę w, nie wiem, pożyczonych damskich leginsach od kolegi, a zjeżdżałem z nich w rękawiczkach, które są na mnie o dwa rozmiary za małe, bo gdyby nie one, to bym zamarzł. I, i to, jakby, nie wiem, ciężko jest. Przeciwstawić sobie plusy i minusy, ale są rzeczy, których, które jesteś w stanie zrobić sam, i są rzeczy, które jesteś w stanie zrobić w grupie. I jakby ze względu na to, że ja tylko raz w życiu jechałem w grupie, to chciałbym się od ciebie dowiedzieć jakichś ciekawych historii na ten temat. Ale to jest kompletnie bez sensu. Gadanie, a i ze mną, stary, na wyprawę i będziesz. Nie mogę ci mówić o takich rzeczach, bo to są rzeczy, które muszą zostać na tych wyprawach. Czyli, jak ci mówi, co Coś, się wydarzyło What's happened in Vegas, Vegas stays in Vegas. No, tak. A myślę, że musimy przy tym zostać. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda prawdziwa, taka kompletnie popieprzona wyprawa, to musisz na nim pojechać. I później będziesz mógł sobie nakręcić, nagrać, co Cię będzie ch chciało. Nie wolno się poruszać rzeczy, które tam się stały. Słuchaj, byliśmy ostatnio w piątek w, w balu. Tam było mnóstwo ludzi, którzy było wcześniej ze mną na imprezach. I każdy miał jakąś tam swoją historię. I próbowałem zapętlić ją. To było śmieszne, bo tak jakby w końcu mi się udało to wszystko zawiązać na supeł natomiast dalej to byli ludzie, którzy byli na, różniu, na różnych wyprawach więc mimo to, że rozmawialiśmy z Reginą z Malwiną o tych samych rzeczach to gadaliśmy o różnych o różnych historiach to, to znaczy to jest... właśnie widzisz, bo to jest taka jakby cholernie unikalna rzecz, że jeżeli wyjedzie z tobą 15 osób to każda będzie miała inne wspomnienia, inne spostrzeżenia, inne obiekcje, inne radości właśnie i inne o to smutki. Chodzi. A to właśnie na tym polega. Czyli y, to jest stary tak mniej więcej, jakbyś pojechał na, y, do Afganistanu jutro, prawda? A więc y, zobaczysz zupełnie inny świat niż y, w CNN. Jacku, a w takim razie, jak mówimy o, o, o podróżowaniu, jak przewieźć ten rower samolotem? To jest 10 tysięcy sposobów. Najważniejsze no to jest to, żeby się zastanowić, jakie linie lotnicze mają gabaryty bagażu, tak? Czyli najczęściej jest 158 cm, i to jest taki moment, kiedy to się da zrobić, nie? Jeżeli mamy mniej niż 158 centymetrów, to no mnie może być to problematyczne. Eee... Lufthansa, świetne linie lotnicze, nie wnikają w rower. Aeroflot, wiem, że to teraz bardzo źle brzmi, nie? Aeroflot. Aeroflot Czemu? nie brzmi... Nie, no bo ludzie, wiesz, ruskie linie lotnicze to w ogóle ogólnie chcą cię jakś wiadomo kark skręcić. Aeroflot jest świetną linią lotniczą. Rewelacyjna obsługa, świetne stewardesy, zajebiste żarcie, długie linie, dostaniesz kaszę z jajkiem, jeżeli masz ochotę. Tylko musisz to zgłosić. To jest fantastyczne. Nigdy nie jadłem kaszę z jajkiem, więc... A ja spróbuję. jadłem. Aeroflot jest przepiękną linią lotniczą. Wspaniałe stewardesy. Uwielbiam. A to spoko, bo ja zawsze choruję od jedzenia w samolotach, więc... Kasza z jajkiem brzmi bardzo obiecująco. Ja uwielbiam kasza z jajkiem, w szczególności w w A twój rower jest po... bezpieczny? Tak, jak najbardziej. Nigdy dla... się nic nie stało. To co robi, żeby go zabezpieczyć? Nie wiem, po prostu pakuję go tak, jak jest na zdjęciach na naszej stronie. Dobra, Zawsze. wrzucam tyle rzeczy do tego podcastu, że musisz w takim razie opowiedzieć o tym, jak pakujesz swój rower. A i po prostu go pakuję, no... Aj, tylko możesz zobaczyć to na zdjęciach. Nie możesz mi kazać o tym opowiadać. Zmuszam cię. To jest... Spuszczasz powietrze z opon? Tak, ale to nie ma sensu, tak naprawdę. Spuszczam powietrze z opon. Yy, odkręcasz tylną przerzutkę? Oj nie, to już odmawiam. Musisz naprawdę zobaczyć. Aj, to jest Ej, kradę, super. a takim razie są tak twoje przepię. zdjęcie. Stary, dwa dni, kradni ile chcesz te zdjęcia. Okay. Zrobiliśmy to tak zajebiście, że chyba się nie da bardziej. Znaczy my nie umiemy, czyli ja nie umiem, ale to nie oznacza, że się nie da tego zrobić lepiej, prawda? Jestem w pewnym sensie ułomny. Ale natomiast to, co zrobiłem, jak rozkręcić rower, u... ile chcesz. Okej. Okay. Trzymam cię za słowo, albo za, nie wiem... Aj, nigdy kciuk. W ci nie... nie... Trzymam go teraz za kciuk, żeby nie było... To są naprawdę ładne zdjęcia, starałem się mega. W takim razie powiedzmy, nie wiem, niech będzie, że ostatnie pytanie dzisiaj. Już Cię potem nie dręczę, pójdziemy po drugie, picie jakieś tam. Yy, jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiliście podczas podróży, jak się skończyła? I czekam na naprawdę dobrą historię. Kurde, zbiłeś mnie. Taka naprawdę głupia, głupia, głupia, głupia. Totalnie. Coś totalnie niepomyślane albo założyliście jakąś totalnie bezsensowną rzecz, która okazała się zweryfikowana przez życie w doszczętnie inny sposób albo coś ten klimat. A więc to problem polega na tym, że po moim przeszkoleniu wojskowym takie rzeczy praktycznie nie istniały jakby. Nie wierzę ci. Nie, ja no... pojechałem do, w, na Węgry i nie wiedziałem, że tam nie ma euro. W się sensie, nie wiem, jak bardzo to jest głupie, ale nie miałem pieniędzy tam. No to było. Przez głupie. pewien czas. No, mastercard na Kubie, też tak To no, właśnie, Mastercard na mastercard. Kubie. Ale to jest osiemnasty odcinek, to nie jest dzisiaj. To nie jest dzisiaj, to jest tydzień później. To... Więc nie wiem, jakby od czego zacząć, ale ostatnie 45 minut rozmowy muszę wyciąć. Bo no, byliśmy na... we mi tam w swoim świecie. Trochę. Yy, także, nie wiem, to co z, z, to co było w tej piwnicy zostaje w tej piwnicy, w sensie, ale nie siedzimy w zatęchłej piwnicy, tylko siedzimy na skórzanych fotelach, więc nie źle. to jest bardzo specjalne miejsce. Yy, właśnie, yy, to jest raz. Dwa, yy, nie wiem jak bardzo ta rozmowa się urwała, ale na pewno jeszcze z Jackiem będziemy ją kontynuować w ten czy inny sposób. Gdzieś tam. Gdzieś tam, w różnych miejscach tego świata. Więc po pierwsze, Jacku, strasznie Ci dziękuję, że poświęciłeś mi dzisiaj jakieś 4 godziny na rozmowę. Yy, po drugie, standardowe pytanie: czego życzysz słuchaczom dzisiejszego odcinka podcastu? Puf! A chyba tu powiedziałem ostatnio. Cholera, idą Andrzejki, tak? Tak jest. A po Andrzejkach przychodzi Boże Narodzenie. A jeszcze Mikołaj. Ale Mikołaj to jest inna sprawa. Okej. Okay. I myślę, że chyba najważniejsze, czego mogę wam życzyć, to jest e, szukanie magii w świecie, w którym czasami mówię wam, że jej nie ma. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Jeżeli Wam się podobał, to bardzo, bardzo serdecznie Was proszę, żebyście go ocenili w iTunes, dlatego, że dzięki Wam dotrze on do kolejnych rowerowych pasjonatów. Na koniec przypominam, że te wszystkie fajne rzeczy, o których tutaj mówiliśmy z Jackiem, znajdziecie pod adresem narower.com ukośnik 019, a my słyszymy się... Tradycyjnie już za tydzień. Mówię tradycyjnie dlatego, że postanowiłem się wziąć do kupy, przestać być leniwym i robić odcinek podcastu raz w tygodniu. Zrobimy to z wróżbami. Z wróżbami, tak. Co za lata! będzie fantastyczne. Mamy dzisiaj świeczki, więc jakby już, już jesteśmy na dobrej drodze. No jak najlepszej. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć.